W niedzielę o 19. Już na podróż do bliskich nam krajów. Się proszę, w Audycja, alternatywne rambole.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 Dobry wieczór. Minęła godzina 20 i rozpoczynamy audycję Wieczornik, która przez ostatnie tygodnie zaopiekowana była przez naszego realizatora Szymona Dopierały, więc serdecznie dziękujemy za zastępstwo, a dzisiaj Szymon znów na pozycji realizatora, a ja dzisiaj znów jako reprezentantkę zespołu Wieczornik i mam dzisiaj gościnie i współprowadzącą i bardzo się z tego cieszę. Jest ze mną w studio Zuza PC, czyli Zuzanna Piłasiewicz, oficjalnie mówiąc. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć Zuzka. I będzie premiera premiera Reginy i tak dużo, dużo radości i dużo e, dobrej muzyki też, którą Zuza wyselekcjonowała. E, a na powitanie, żeby jeszcze nie zdradzać do końca tematu, e, najpierw piosenka, którą też Zuzka wybrała, <głos》> <głos> K która była też takim przebojem naszej wspólnej trasy koncertowej, bo e, potem opowiemy, czym Zuza się zajmuje i co robimy wspólnie, ale jedną z takich rzeczy jest projekt Trip Hop Meets Orchestra, w którym tak jest. Zuzanna była DJ-ką, mogę tak powiedzieć, i producentką. Bardziej e, mój pseudonim się wziął od tego, że byłam człowiekiem komputerem. Tak jest. <laughs> Człowiek-konkuter, tak, a ja tam grałam na basie. I tam się poznałyśmy. No i cóż, zaczęłyśmy robić też inne wspólne rzeczy i owoc takiej współpracy dzisiaj jeden będzie do posłuchania. A w trasie nam towarzyszyła zwłaszcza Zuzia, która wtedy się zachwystała tym albumem premierowym wtedy, Unolowi Sparty. Tak jest. Z zespołu Kury. Kwanty mają coś w sobie niesamowitego, hipnotycznego i jednocześnie są no niesamowicie zabawne i tak jak to kury, no zresztą sami posłuchajcie. Tak jest, kury jeszcze będą później, także będą dzisiaj dwie kury, <gry> ale rozpoczniemy od kwantów, które też myślę będą dobrym wprowadzeniem do dzisiejszej audycji. No to posłuchajmy. Fontany jest nasz los, kosmos to jest los. Złączmy ci na to. Dwa, dwa umysły w zmowie Ponad świetnej i na pieknazdowej Cię fotony Lecz od światła szybsze są tachiony Enigma zbliża nas Nic ujej niczym kwas W stanie flow wchodzimy w trans Złączmy dziś atomy oleo Kwarki i leptony, oleo A ty wiesz, że tam was w szkole bzdur uczą, że ziemia jest okrągła, to wiesz, że to jest nieprawda, nie? Co? No tak, ziemia jest takim plackiem, takim pizzą, co albo tymi? taką bajadarką. No tak, jest płaska, a dookoła jest taki mur 50 50-metrowy, rozumiesz, lodów. Okej, okay, no to, no. ale jeżeli ktoś by się wspiął po tym murze, <coughs> to co? Nie może, bo wtedy Wtedy by spadł w odchłon. pleść głupoty, podsłuchują nas roboty. Myślałam właśnie, że to będzie dla nas dobre na rozpoczęcie. Tak jest. Nie wiem, czy będziemy dzisiaj pleść głupoty. Jest taka opcja: obie mamy, jak uzgodniłyśmy, dzień dość dużego rozproszenia. Myślę, że dzisiaj jest coś takiego w powietrzu. I w tak ogóle jest. to też kwestia pewnie własności umysłu, dużo dygresji, ale to nic. A ta piosenka też zapowiedziała nam trochę właśnie temat, czyli dzisiaj będzie o branży muzycznej, szeroko pojętej. A kury od lat na różne sposoby tę, tę branżę obśmiewają i pokazują właśnie przez taki bardzo mm, zabawny, ale też insideowy sposób, jak, jak to od środka. Wygląda. Przed chwilą właśnie film Polskie Gówno, chociażby. Tak. <grafy> Jeśli ktoś nie widział, to bardzo polecamy, chociaż on jest najlepiej zrozumiały dla tego, kto przeżył ży życie w trasie. Właśnie przed chwilą z OFA y, dostaliśmy komentarz, że y, album Uno Lowi Party y, jest lepszy od polowirusa. No, to <grafy> okay. to jest odważna tutaj komentarz z czym ja nie wiem, czy się zgadzam. Mm, ale na pewno jest to bardzo jakościowa muzyka i tak samo właśnie e, skacze po różnych gatunkach i no jakby według mnie jest to niesamowita podróż, która jest tak samo, e, tak samo ironizuje i tak samo e, ma po prostu... O Jezu, nie wiem nawet jak to określić, po prostu Kury nie ma takiego drugiego zespołu i nigdy nie będzie. Mimo tego, że Ty Montymański ma 60 lat, to dalej się tak śmiałam, po prostu słuchając tego pierwszy raz, że... No właśnie to jest wspaniałe, że zachował tak. ten swój umysł i tę zdolność do przetwarzania rzeczywistości w ten swój unikalny sposób. Także do kuru właśnie jeszcze dzisiaj wrócimy, a idąc dalej tym tropem em, zaglądania i wyśmiewania troszeczkę branży muzycznej, e, utwór kultowy Klausa Mitfocha, Jezu jak się cieszę, nie wiem czy ci znany. Teraz, zaraz będzie teraz, znany. O dobra, czyli dokształcamy, bo Zuzanna jest e, młodą bardzo <głos> adeptką sztuki muzycznej i branży, także e, mamy tutaj walor edukacyjny jeszcze. A potem utwór, którego ja z kolei wcześniej nie znałam, ale mm, posłuchałam i tutaj mi przypasował bardzo też do, do tego, o czym dzisiaj mówimy i słuchamy. Nie wiem, czy Ty znałaś komety i nikt nie kupuje Twoich płyt. Bardzo optymistyczne. Komet <grym> słuchałam tytuł. kiedyś, ale nie znam tej piosenki, więc no też poznam. Właśnie też tutaj będzie sporo y, mowy, mowy o tym, właśnie. Y, jakiś czas temu się z wieczornikiem wydaliśmy płytę i po pierwsze jest to takie. Y, Wiesz, wydałaś coś i teraz musisz to promować <grymne> <grymne> i się z tym wszystkim nagle musisz zmierzyć, że właśnie, że świat się nie zatrzymał, kiedy wydałaś płytę, tylko teraz trzeba właśnie to wysyłać i opowiadać o tym i zapraszać, no bo codziennie tyle muzyki powstaje, że jak to ma do kogoś dotrzeć w tym całym oceanie, plus jeszcze teraz rzeczy, które powstają, z, no, są tworzone przez sztuczną inteligencję i ludziom, Często, jak się okazuje, to było przerażające, jak słyszałam takie wypowiedzi. Nie robi różnicy, czy stworzył to żywy człowiek, czy, czy niekoniecznie. Za każdym razem, jak to słyszę, to mam po prostu ciarki e, i zimny pot mnie zalewa. E, jeszcze właśnie co do tego, co mówiłaś o promocji, to mi się przypomniało mm, coś, co powiedziała kiedyś Bjork. E, w jednym wywiadzie, że samo pisanie muzyki y, i performowanie jej pierwszy raz jest, no, wspaniałym doświadczeniem, ale później jakby pokutuje się za to dobre, ciągle jakby musząc promować swoją sztukę i jakby y, w sposób, który że nie tylko tworzysz, ale musisz też jakby wziąć odpowiedzialność za to, żeby do ludzi to dotarło i to może e, troszeczkę być obciążające czasami. No tak, a obecnie to już w ogóle właśnie e, te e, streamingi, pytanie, czy na nich być, czy nie, e, to jest też w pewnym sensie wybór moralny, nie? No bo właśnie, bo te streamingi tak. są, te platformy są umoczone politycznie, na przykład w w wszystkie rzeczy. No i po drugie, powiedzmy to wprost, okradają w dużym stopniu artystów. Więc, tak, tak. E, więc tak, to nie jest tylko wybór taki, no nie jest to y, rzecz y, lekka i no właśnie, nawet Bjork się tutaj musi w pewnym sensie też od początku zaczynać za każdym razem, nie? Kiedy jesteś artystą takim nieodcinającym kuponów, no to troszeczkę z każdą płytą debiutujesz na nowo. Tak, w szczególności, że każda jej płyta to nowy koncept, zupełnie jakby oderwany, w sensie ode y, zupełnie odrębny od każdej poprzedniej płyty. No właśnie. No to posłuchajmy, jak Klaus Mitwoch znowu trochę dystansu od Klausa i od Komet. No bo w takich sytuacjach, cóż, nam pozostaje tylko humor, może nas uratować. Tak jest. Posłuchajmy. Nie pełną kieszeń znowu mam Znowu mogę myśleć trochę jak wyściślej I wymyślać śmiało nowy plan I pięknie jest, mnie bardzo jest Kiedy mija, tak jak wszystko Żywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji I mam I pięknie jest I skromnie bardzo jest Kiedy mija Tak jak wszystko Rzeczeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam Znowu mogę myśleć trochę jakbyś ściślej I wymyślać śmiało nowy plan Pewnego dnia, kiedy w firmie płytowej Nie powiódł się plan Ktoś popełnił duży błąd Dając Ci si szansę Teraz ktoś straci za to pracę Dobre recenzje Mają to do siebie Że można je kupić Za odpowiednią cenę Dział promocji, reklamowych chwyt Nikt nie kupuje Twoich płyt Reklamowym, płyta dziesięciolecia Ale sprzedał się tylko Jeden egzemplarz ktoś Popełnił duży błąd Dając ci szansę Teraz ktoś Straci za to pracę Listy przebojów Mają to do siebie Że pierwsze miejsce można kupić Za odpowiednią cenę Dział promocji reklamowych Chwyt nikt nie kupuje Twoich płyt. Ta sama ulica, którą wracasz do domu. Zamarznięte rośliny pod lodem, ślady. Butów na śniegu, w wynajętym mieszkaniu znowu nie ma nikogo.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 Piłak. <głos> sobie tutaj podśpiewuję. Tak. Nikt nie kupuje twoich płyt. Zasadniczo mniej więcej tak to wygląda. Są to pojedyncze sztuki. Jeszcze teraz jest właśnie ta kwestia wśród rozlicznych problemów artystów, muzyków. Czy wydawać w ogóle na, na CD, czy nie? Bo po pierwsze to jest znowu kwestia trochę ekologiczna. Tak, wydatków też... Tak, Ale ekologiczna, ekologiczna, no oczywiście. No i po drugie właśnie, czy ktoś to kupi, bo no niektórzy może mają tak jak ja, że lubią mieć po prostu te płyty w ręce, nawet jeśli nie mają na czym jej za bardzo odsłuchać. Ileś tam lat temu kupiłam sobie zewnętrzny napęd CD do komputera i chyba raz go w życiu podłączyłam, także wiesz. Bardziej chodzi mm. mi o to, że mogę płytę właśnie, mogę jej dotknąć, mogę zobaczyć sobie książeczkę. To jest taki powrót do, wiesz, Pową można powochać, chęc, tak? tak. Jest dostajemy tutaj... Podpowiedzi od tak. naszego realizatora. I właśnie on też tutaj powiedział w międzyczasie, że on kupił płytę Wieczornika, także jest jedną z, tak, ja też. z tych nielicznych osób. O, właśnie. Das tak, dostałam bardzo. w prezencie. Czy... Tak, i każda, każda taka mm, osoba jest na wege złota obecnie, no bo właśnie. Druga frakcja to są ci, którzy po prostu tych płyt nie kupują, no bo właśnie nawet już w autach coraz rzadziej te rzeczy mają, więc... Tak. tak, oczywiście jak chodzi o wydatki, to mówiłam z perspektywy artysty. Mm, no, w szczególności takiego e, niezależnego, który nie ma za dużego budżetu na tłoczenie, natomiast no... Szczerze mam wrażenie, że wszyscy moi znajomi, którzy robią muzykę, mówią, że chcą wydać y, fizyczny krążek, bo to jest po prostu y, no, fajnie jest mieć namacalny dowód tego, że się zrobiło coś fajnego. No właśnie, bo idąc tą taką powszechną dość metaforą, ale trafną, że to, co wydajesz, jest takim twoim dzieckiem, tak. no to, to jest zupełnie inne doznanie, nie? Kiedy możesz tej płyty dotknąć, pogłaskać, masz ją rzeczywiście fizycznie w ręku, niż kiedy ona tylko wychodzi gdzieś tam w chmurze. Okładki no. No, pięknie wyglądają, tak jak Paulina powiedziała, książeczkę sobie można przeczytać. Tak, no właśnie, no ten buklet też tam, wiesz, na przykład mamy wersję, jeśli ktoś kupi, Mm, tylko pliki, jak w wersji cyfrowej, no to mogę podesłać w PDF-ie, jako, jako bonus. No ale to nigdy nie będzie tak, to samo. No i tak jak, tak jak z książkami. No ale to też znowu ludzie się dzielą na tych, którzy potrafią czytać z, z czytników czy z komputerów, a ja na przykład tego nie znoszę. Też wolę mieć papier. Mm. No więc tak, Jezu, jak się cieszę, Klausa mi twocha, no to już znasz. Bardzo piosenka, mi się podoba. Piosenka stara, ale cały czas niestety aktualna. Niewiele się zmieniło w tej kwestii właśnie ym, to życie takie od, y, od joba do joba, od projektu do projektu y, i brak tej stałości, że jednak trzeba być gdzieś na tym etacie, czy pół półetacie, czy cokolwiek zatrudnionym, żeby mieć to ubezpieczenie. No i te rzeczy też się pojawiają w piosence, bo tutaj już dochodzimy wreszcie do punktu kulminacyjnego naszej dzisiejszej audycji. Zastanawiałam się, w którym momencie to zrobić, ale to będzie teraz, skoro już tak podprowadziłam. Premierowo posłuchamy piosenki duetu Regina, którego jestem połową, mm. a współtworzę go z Izą Polit. Bardzo się z tej wspólnej premiery cieszę i piąteczka dużej pozdrowienia dla Izzy. Mam nadzieję, że nas słucha. Pozdrowi, <grych> Tak, Regina to duet. Natomiast Zuzanna została tutaj taką trzecią Reginą w przypadku tej piosenki, bo no, mówię, żeby, że nie produkcja, ale... Traktujecie jako współproducentkę tego utworu? To bardzo miłe. Mix and master engineer. Tak, tak, tak. Z Pauliną się spotkałyśmy któregoś dnia. Usiadłyśmy przy Abletonie. No i kminiłyśmy. Na dwóch spotkaniach jakoś udało się to spiąć. No i myślę, że brzmi to bardzo fajnie. Nie wiem, czy mogę wspomnieć teraz o tym pezecie. A myślę, że tak, no właśnie, bo byłyśmy tutaj z przyczyn, um, jak to nazwać, niby jest wolność słowa, jednakowoż nie mogłyśmy puścić piosenek, w których są przekleństwa, czyli tak. zrezygnowaliśmy z dwóch <gry> numerów, które um, no, należą do, um, do hip-hopowej <głos> działki. Tutaj ten nasz premierowy utwór za chwilę trochę też do hip-hopu y, nawiązuje. Więc tak, Zuza, właśnie tak, tak. takie skojarzenia, które pominiemy i tylko was do nich odeślemy jako zadanie z gwiazdką dla chętnych. Tak, dokładnie. No, jest y, utwór PZ, y, który wyprodukował oczywiście NUN, który się nazywa w branży, y, klasyk. No i... No, PZ nawija na bardzo surowym, płynącym, takim e, mantrowym bicie e, i no, bardzo mi się to skojarzyło po prostu e, z tym, co zrobiłyśmy z Reginą. Ja w sumie... O kurczę, właśnie dostaliśmy z centrali informację, że jest wersja ocenzurowana. W branży, o wspaniale. W branży, w, o, Ekstr... wspaniale, no Oprost to silnie. fajnie by było. Nie wiem, czy jest... Sens puszczać ocenzurowanego hip hopu ale no dobra, dobra. Jakby lepiej to niż nic. No dobrze. A drugi utwór, no to już chyba go z cenzurą nie znajdziemy, to miał być guzior, bo em, guziora ja tam specjalnie nie znałam wcześniej. E, to polecajka zuzy i też skojarzenie, jak właśnie usłyszała e, Rapsy. Izy. Tak, tak. Bo Izy. Ja się to z guziorem kojarzy. Izy, głos bardzo mi przypomina, w szczególności jest ten kawałek hillbomb, który był kiedyś bardzo popularny. No i Iza po prostu, no taki female guzior. Tak. Na tym kawałku. Hilbom też świetna produkcja, a mi się spodobał również utwór, zakaz z płyty Pleśń. Tak jest. Tak, Pleśń. I właśnie tam refren zacytuję, skoro już nie będziemy całości słuchać. Piszę piosenki, co brzmiało, jakbym odleciał, tylko tak nie zwariuję. Polecam, polecam, polecam. Tak, tak. Tam Wreszcie jest to niskich lotów, ale za to istne kino też mi się podoba. No, jakieś tam Guzior, guzior przekminia. No dobrze, no to co? Czyli najpierw jednak nam wiedzie tutaj ten PZ nun i w branży, czyli jeszcze chwilę odwle odwleczemy naszą premierę. Dobrze, budujemy napięcie, no to poprosimy z cenzurą, no trudno. <gry> Carset Czy znosisz naciski, pociski, Geniuszu, przebłyski lub tracisz zmysły ci się skoczyć do Wisły Stan rozkładu czy umysłu, jako ostrze brzytwy Zem czy kreski, zerba czy whisky Penelope czy portowy dziwki Dylematy artysty Panie, ciężkie te dykty Może być, czy poziom za niski Jest forma, czy brzuch obwisły Wyrokują, jak sąd niezawisły. Branża to ciągły wyścig Co robisz by źródła nie wyschły Jak zaczniesz od nowa Gdy wszystko zniszczysz Dolina śmierci Potem znów błyszczysz Pożar bierze się z iskry Kogo obchodzi Przez to przechodzisz Ważne żebyś nie wypadł z roli Nie ma, że boli Zbierz się powoli Bądź z żelaza, a z sercem natłoni Raz kawy, rozstrygi, a raz barmeczny. Publiczność chce, byś odgrzewał kotlety Od wiecznej gorączki, niezdrowe wybiegi, Wpadasz w tanie podmiety Codziennie nowi biegacze sztafety Wytwórnie pompują swoje monety W to, z czego będzie ich jeszcze więcej Algorytmy, słupki, ankiety Nie masz nawet ubezpieczenia Na emetiu, aż do skarby. Kiedy rozbijesz bank, a potem nie dni biedy Nie będzie Cię nigdy stać na kredyt Kiedy w końcu pójdziesz do pracy Kiedy dom i dzieci Chociaż wydałeś na świat Już tyle kawałków poezji Co kogo obchodzi Przez to przechodzisz Ważne, żebyś nie wypadł z roli Nie ma, że boli Spiesz się powoli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 No i trochę nieoczekiwanie dla nas, ale od razu po poziecie wybrzmiała nasza premiera. Także tak jest. <głos> <głos> Także Możecie się z... sobie porównać. Nie, no. <głos> no właśnie, <to> porównywanie się. <głos> Kolejna sprawa. Generalnie zaleca się unikać. Oczywiście mm, potem z tym walczymy, bo trudno Absolutnie. <głos> się nie porównywać. Ale, ale tak, wszyscy mają z tym problem. Na tak. Krzysztof Zalewski też mi, mignął wczoraj, jak o tym opowiada że jego, jego ego też się porównuje, mimo że jest na jakimś tam, o ileś tam levelów wyżej niż my, no to on Aha. nadal się porównuje na przykład do tych, którzy wyprzedają stadiony. Także tak, zawsze, zawsze jest ktoś nad nami i nie ma sensu z karierą jest porównywać. Tak, z karierą jest ten problem, że nawet jak jesteś postrzegany jako ktoś, nie wiem, lepszy przez inne osoby, to i tak czujesz się... Oczywiście... Fajnie się czuć ze sobą dobrze, ale i tak czujesz się po prostu nie wiem, gorszy od kogoś innego i tak to już bywa w życiu po prostu. Tak to już jest. No właśnie, no więc e, tak, premiera wybrzmiała i tutaj też a propos e, tego, o czym wcześniej, o tych streamingach, e, no długo się zastanawiałam, dyskutowałam sama ze sobą i z Izą też, jak, jak to wydać i którędy i trochę czekałam, aż ktoś nam pomoże to gdzieś tam popchnąć, żeby potencjalnie jak najwięcej osób to usłyszało, ale ostatecznie zrobiłyśmy dzisiaj spontaniczną premierę i utwór będzie dostępny czekaj, miałam to napisać jakoś reklamowo. Utwór od dziś niedostępny we wszystkich serwisach sobie. dziś niedostępny. Tak, tak, tak. No. Jest tylko i wyłącznie do zobaczenia, posłuchania na YouTubie. Z wideo, które zrobił dla nas Sebastian Juszczyk, czyli Jazz Media. No, wspaniały człowiek, który robi klipy wielokrotnie nagradzane. Między innymi też dla Trikiego kiedyś zrobił klip. Rany boskie. No. Wspaniale. Aż się rozpłynęłam. Tak, tak, tak. Jest to wideo z, z występu, które u niego w studiu w Nysie m, dla zamkniętej grupy gości zagrałyśmy kiedyś właśnie w naszym reginowym duecie. No i pomysł Sebastiana był taki, że publiczność chyba było z 15 osób. Nagrywała nas telefonami. Mieli nagrywać różne detale, czy na przykład oko, rękę. I z tego Sebastian zmontował klip. Także zapraszamy do nasz kanału na YouTube, tak. like, share, subscribe. Warto też właśnie wspomnieć, że to była poprzednia wersja Reginy, która była, generalnie to jest dosyć prosty utwór i tak samo minimalistycznie został wyprodukowany przez to, że jakby jest po to, żeby go potem móc łatwo odtworzyć na żywo. Mhm. No tak, i tak tak. tak, tak. No właśnie, żeby też mieć potem na, na live tę większą swobodę, nie? nie być takim, no bo jak się gra z tymi lupami, które są wyliczone co do sekundy, no to jest to mocno ograniczające, a w naszym szalonym duecie z Izą to się nie sprawdza. Tak, zyskał, zyskał hip-hopowej jakości, mam tak wrażenie, jest. dzięki temu. O tak, tak, tak, więc no mam nadzieję, że jeszcze nasza współpraca tutaj Regina w dwójcy, jedyna rozszerzona teraz do trójcy, że jeszcze <śmiech> <śmiech> czekają nas, nas dalsze wspólne przygody. E, więc jeszcze raz e, zapraszamy do zobaczenia wersji z wideo, bo myślę, że warto. A teraz, teraz trochę coś z innej twojej twórczości, czyli będzie, no bo Zuza, tutaj mówimy o tym, że producentka, DJ-ka, no bo też robisz imprezy na żywo, prawda? Tak, też no. warto śledzić. Nie wiem, a występujesz jako Zuza PC, czy pod jakim? Tak, pseudonim? występuję teraz jako Zuza PC, wcześniej miałam trochę inny pseudonim. E E, imię wzięte z Clouda, taki pseudonim e, Mulberry Complex e, się nazywałam, dalej się nazywam, ale teraz moim głównym e, pseudonimem jest ZUZA PC, bo jest po prostu prostsze i ludziom bardzo się podoba. E, zostało właśnie e, ZUZA Człowiek Komputer i tutaj e, chcę powiedzieć, e, ta następna piosenka to Dr Jazz. E, no i e, Miki, właśnie główny autor tej piosenki, e, powiedział, że Zuza PC, e, rozwinięcie PC to polski człowiek i oh. bardzo mi się <laughs> też to spodobało. Oh yeah. E, tak, więc teraz mogę zapowiedzieć. Tak, no właśnie, bo za oprócz tego, że e, sam, no jesteś samowystarczalną artystką, można by powiedzieć, bo jeszcze oprócz tego, że możesz też sobie wszystko sama nagrać, wyprodukować, to jeszcze śpiewasz i rysujesz także jeszcze oprawa wizualna no, też, też tam. w twojej własnej gestii. <grym> także e, obok mnie a ty, artystka totalna. Rady woskie. <grym> <grym> Dziękuję bardzo. E. A tutaj też właśnie e, a propos twojego wokalu, czyli będzie Dr. Jazz, e, bo tutaj mamy mm, Grande Piccolo. Tak, Grande Piccolo, właśnie Mikołaj, e, który e, jeszcze e, Rosiński... E, Mikołaj mi, chyba, jeśli dobrze, tak? E, nie, nie, Mikołaj... E, o Jezu, ale wstyd. E, nie e, Mikołaj Reszelski, Grande Piccolo, Kuba e, Ro Rosiński, Rosiński na... E, Hubert! Rany, przepraszam Cię. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie e, wspaniale gra na gitarze i też e, w teledysku to widać e, E, wszyscy sobie, e, prawda, tutaj, e, nie no, to nie, nie śmieszkujemy sobie, to jest poważna, e, poważny teledysk. Człowiek umiera, e, trzeba go ratować i jedynym ratunkiem jest muza, właściwie jazz. No, tak, no i e, śpiewam w trio Serca Bicze, również występujemy w tym teledysku, no i myślę że, e, w, myślę, że z tego wyszło dzieło sztuki. No więc tak, doktor jazz i do pary, ym, znowu kury i... Tak jest. Mój jazz, no bo jak żeby inaczej. I ukłony, pozdrowienia dla naszych wszystkich kolegów, ym, którzy muzyką jazzową się trudnią. Tak jest. No, mamy takich sporo w swoim otoczeniu. I oni też, też nie mają lekko. <śmiech> <śmiech> oni mają swój, swój własny ogródek problemów, także y, tylko możemy ich na razie tutaj. Niech mu za Was uleczy. Pozdrowić, tak jest. No więc jeszcze raz, doktor jazz, a potem kury i mój jazz. Oh, tak, Doktor Czes Dziś znów zionie, Wudą, czosnkier i kiełbasą Oje oh yeah Czeeees Nie ma jaj i trochę Brak mu bierzu Tak czy siak nieistotne ludożerka Nie poku nic A krytyk zasnął Sorry najebałem się Warnąłem się w temacie septy, mi nie wpadła, a substytut nie chce żreć I w chóry mam zanad żółw i to mesik. Tak czy siak nieistotne ludożerka nie skumała nic Bo jazzu nikt nie kuma men, a krytyk właśnie zezrał się je. Yeah. That was good. It felt new, but it To the night, to the dusk, to the sky, look up the palest. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Deus guebe rend w de me i de de de twój de Nie ma jaj i de de mu bieżu. Tak czy siak, nieistotne ludożerka nie pokuma nic, a krytyk zasnął. Sorry, bałem się. Tak, mój jazz znów zionie wodą, czoskiem i kiełbasą. Oh yeah, jazzu tak. nie kuma. Man. <śmiany> tak. E, ci krytycy, to tak jest, jest istotne. No i to kultowe solo. Sk skatowska. <laughs> to jest wspaniałe. Love forever. Ehm, no więc tak, mamy ze sobą kury i jazz. E, a jeszcze mamy do zaprezentowania kilku artystów niszowych, których chcemy wesprzeć, a w których też e, Zuza brała udział na różne sposoby. Ehm, w zasadzie ten pierwszy kawałek, bo teraz posłuchamy Maji Koman, chyba? Tak, tak. Maja Koman właśnie śpiewa razem z nami w tym trip-hopowym projekcie, o którym wspominałyśmy na początku. Trip-hop meets orkiestra. Na razie Poznań ominęliśmy koncertowo, ale mam nadzieję, że jeszcze to w przyszłości nadrobimy. Maja ma dzisiaj urodziny, więc serdecznie i urodzina tak, było birthday, maja. <laughs> tak jest, a niedawno wydała kolejną płytę y, pod tytułem chyba Ludzkie Zwierzę jest, prawda? Tak, prawa, to, tak, to jest self-titled, tak. y, w sensie tak jest, y, jest self-titled, y, Trak Ludzkie Zwierzę z albumu Ludzkie Zwierzę tytułowa. Tak. Tak. No i właśnie, ja tam dograłam kilka dźwięków basowych, które twój e, mistrz potem na pewno przetworzył, czyli... Mm. <laughs> czyli Bartek. Tak. Mm. tak. Ojej, e, mam za Bartek Bartek, nazwisko? Napierals Napieralski, no tak. Właśnie, tak. przepraszam. Mi się zdarają takie ja, ja, imienne, nazwiskowe zaćmienia. Ale ja, też, zaćmie, ja no. też wszystko zapominam dzisiaj, więc no, nie ma się tak stresować. Od początku było wiadomo, dużo hałasu, ale jakoś bruniemy do przodu. Tak jest. <grym>, jakoś to jest. Także no właśnie, ja tam zagrałam kilka basowych dźwięków, a ty w ludzkim zwierzęciu e, tak. się też... ja w ludzkim zwierzęciu zajmowałam się, no tam jest parę warstw syntezatorowych, są takie bębny jak marsz wojska właśnie powycinałam z różnych sampli no i generalnie właśnie jestem odpowiedzialna za część produkcji nie całą no i bardzo się cieszę bo podoba mi się ta piosenka myślę że jest bardzo klimatyczna i bardzo ma klimat takiego manifestu i myślę że jest bardzo szczera E, tak, e, i porusza y, różne tematy. No właśnie, bo tutaj, o ile my się przez większość audycji na branży muzycznej skupiałyśmy, o tyle tutaj te problemy są takie ogólnoludzkie właśnie bardziej, czy ogólnoświatowe, międzygatunkowe też, więc tak, tak no wa ważny bardzo tak. temat. Każdy, każdy w sobie ma jakąś dzikość e, i Maja porusza właśnie dużo tych kwestii e, na całym albumie, a ludzkie zwierzę jest trochę takim e, zamknięciem w jednym utworze premisu całego albumu. Mm -hmm. A do tego do pary Burn TV, czyli artysta, którego zupełnie nie znałam, ale cieszę się, że dzięki Tobie poznałam, tak. słuchałam tej piosenki Skater, którą zaproponowałaś. Tak jest. numer Bardzo mi się podoba i też tutaj właśnie w ramach um, wspierania artystów, o których mówimy. On jest w streamingach, ale jest z tych, którzy mają tam pewnie, no zdaje się, no, na pewno poniżej 100, może i 50 odsłuchań miesięcznie, także um, to tak. no, też taka zachęta. Do, myślę, że słuchaczy Afery nie trzeba zapraszać do szukania alternatywnych um, i takich niszowych, undergroundowych artystów, ale no tak, żeby wspierać takich tak. jak najbardziej. Maciej, wiem, że tego słuchasz. Pozdrawiam cię. Y tak, e, Bern TV. E, Maciej to mój serdeczny zioma, który jest bardzo utalentowany. Też e, robi sobie okładki e, do wszystkich e, jego e, albumów, e, singli i tak dalej. Samemu produkuje, akurat na tym tracku e, gościnnie też mu pomagał e, Jasiek Szczepańczyk. Nie wiem, czy nagrywał gitarę, chyba tak. E, w każdym razie... Jest to banger po prostu. Tyle mam do powiedzenia i pozdrawiam Cię Maciej. Tak jest. Nawet dzisiaj bezwstydnie promujemy same siebie i swoich ziomków, i tak. Was też do tego zapraszamy. Słuchajcie artystów niszowych. No to posłuchajmy. Maja Koman i Burn TV. Mm -hmm. ludzie za stali czystość żyją w prócie. I prawie, że dotarłyśmy do końca, chyba że, no nie wiem, takie dzisiaj podejmujemy spontaniczne decyzje, nie skończyłyśmy się tutaj naradzać w międzyczasie. Został nam jeszcze jeden numer, też um, osoby nam znanej. Tak, I jeszcze A jeden projekt jeszcze zanim, Tak, tak, tak. Jeszcze zanim powiem o tym projekcie, to chciałam powiedzieć, że w ludzkim zwierzęciu też pozdrawiamy Patryka Rękiewicza. Tak, nie tak, wiem, tak. czy tego słucha, ale no pięknie zagrał i też zasługuje tutaj na shout-out tak z jest. anteny. Wspaniały trębacz, który też, no też na płycie wieczorem, Wieczornika pojawił i w różnych naszych wspólnych projektach. Tak. Jak już przy pozdrowieniach, to też pozdrawiamy Pawła Krupskiego, który nas tak. słucha, zdaje się. A też nam towarzyszył, robił oprawę wizualną, światła. Nasz kochany świetlik tak, trip-hopowy. Trip ale też właśnie w równoległych światach teatralnych, Wieczornika. No i tak, całe życie w zasadzie mi towarzyszy przy różnych projektach od strony wizualnej, więc serdeczne pozdrowienia i, i polecamy bardzo. Tak jest. No to co? Zdążymy jeszcze z tym ostatnim? Dobrze, najwyższego najwyżej, zetniemy, tak. Tak, przepraszamy, ale to właśnie jakbyś jeszcze krótko wspomniała, bo to był ważny projekt, na którym też pracowałaś. E tak jest, z tak jest. Dokładnie w trasie. Cały czas, cały czas było to właśnie z tyłu mojej głowy, czasami nawet nie z tyłu. Tak, przed nami utwór pozytywny. Mojego y, też serdecznego Ziomalka y, Cysia. Y, no, wydał epkę y, pięcioutworową, y, za, y, za którą ja jestem odpowiedzialna za produkcję na wszystkich tych kawałkach. Y, y, pomagała y, Mewa Topolska przy y, pisaniu jakby songwritingu i tak dalej. Coś napisał, wszystkie teksty. Y, chcę, żeby to było trochę owiane tajemnicą. Na antenie. Przepraszam. Wiesz co, to może tak, bo jednak się się z tym czasem. Okej, okay, o Jezu, tak, długo gadam. No tak, coś wydał płytę mm, tak, taką zaangażowaną. Też jest to świetny przykład, kiedy e, swoje trudne doświadczenia życiowe przekłada się właśnie na, na sztukę czy na tak. muzykę. Ale myślę sobie, że w ogóle możemy go zaprosić do audycji i jeszcze się spotkać. Myślę, osobny, że to by więc... był super pomysł. No myślę, że myślę, że Także... bardzo, bardzo by mi się podobało. Tak, skoro nie uhonorujemy go dzisiaj ym, tak, to zrobimy to jeszcze lepiej przy innej okazji. To tylko powiem szybciutko. Epka nazywa się Hałas i wolumen. Ym, ma pięć utworów, y jedno intro, y w sumie cztery utwory. Y no jest to... Y jest to bardzo personalny dla Cesia y, album, jest y, personalny projekt, ja też się napracowałam przy produkcji. No i takie trzy słowa, klucze, którymi mogłabym go określić, to pop i, dobrze, kończymy. Y, pop. <grym> <grym> Dance, elektro. Dobrze, tak. dziękujemy bardzo. Moją gościnią była dzisiaj Zuza PC, realizował Szymon Dopierała i do usłyszenia za tydzień w Wieczorniku. Pa, pa. pa. Wieczornik w Radiu Afera. W niedzielę po godzinie 20. na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiec, Szymon Świerski i zespół wieczornik.